Paweł Jasienica, Polska Piastów. Stołeczny Kraków dzierżyli Czesi, ale korona śmiałego była w Poznaniu. Arcybiskup włożył ją na skronie Przemysła 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie. Po przerwie trwającej 217 lat Polska odzyskała tytuł Królestwa i miała koronowanego monarchę w osobie Przemysła II. Żywa. Architekt, ojciec chrzestny Zjednoczonego Królestwa Polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego, najwybitniejszy polityk polski w XIII wieku, Jakub Świnka, arcybiskup gnieźnieński, obdarzany jest tymi określeniami przez wielu historyków. Koronował przemysła II na króla Polski, a po jego śmierci popierał Władysława Łokietka. Wcześniej jednak sprzymierzywszy się z Wacławem II Czeskim, koronując go na króla Polski. Lista zasług arcybiskupa Świnki jest większa, bo bronił języka polskiego, wezwał stolicę apostolską do obrony Polski przed agresją niemiecką. Dlaczego Jakub Świnka wybrał taką drogę swojego życia, jaką rolę odegrał w niej przemysł II, późniejszy król? Czy obaj mieli szczęście, bo żyli w sprzyjających zjednoczeniu czasach? Co spowodowało, że suwerenność Polski była dla Jakuba Świnki i Przemysła II bohaterów dzisiejszej audycji wartością nadrzędną? W naszym cyklu poświęconym setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w 1918 roku odwołujemy się do czasów minionych podążając śladami tych, którzy budowali suwerenność Polski i jej bronili lub ją tracili, ale nie w tym przypadku.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 19 grudnia 1283 roku i pomaga tu chyba trochę Jan Długosz, pisząc, że był szlacheckiego rodu, a arcybiskupstwo otrzymał od papieża Marcina z powodu przyjaźni. Miał podobno Świnka wykształcenie prawnicze, ale gdzie się urodził i kiedy, to nie wiadomo. Wygląda na to, że Jakub Świnka pojawił się nagle na kartach historii. Czy dobrze myślę, dobrze mówię, panie profesorze? Rzeczywiście niewiele wiemy o jego karierze wcześniejszej, która musiała przecież być na tyle efektowna, by uczynić z niego nominata na najwyższą godność kościelną w Polsce. Wiemy tylko, że za jakieś usługi wobec Bolesława Pobożnego, stryja przyszłego wypromowanego niejako przez arcybiskupa Świnkę, króla Przemysła II, ów Bolesław Pobożny książę wielkopolski nadał Jakubowi wieś. Przemysł drugi, także jakąś inną wieść, podobnie Bolesław Wstydliwy, książę Krakowski. Nie wiemy nic o jego wykształceniu, ale wykształcony być musiał. Wiemy, że był prałatem Kapituły Gnieźnieńskiej, kantorem, a więc na pewno uczestniczył w sprawach publicznych przynajmniej Księstwa Wielkopolskiego podzielonego najpierw między dzieci Władysława Odonica, dwóch synów. No najwidoczniej już oni korzystali z usług Jakuba, skoro zaszczycili go i uposażyli konkretnymi nadaniami. Ale rzeczywiście dzięki Długoszowi dopiero dowiadujemy się o przezwisku czy herbie, Świnka, który towarzyszy rodowi arcybiskupa, oznaczało owo przezwisko i herb dzika, nie świnie, tylko dzika, a więc chyba powinniśmy nazywać arcybiskupa Jakubem Dzikiem i to może nawet jakoś dostojniej brzmi. Prawdopodobnym świadectwem tego pochodzenia jest zamek w Świnach na Pogórzu Kaczawskim, na Dolnym Śląsku, niedaleko Bolkowa. To właśnie może być gniazdo niezwykle zasłużonego dla sprawy niepodległości, bo mało jest ludzi tak zasłużonych dla sprawy niepodległości w historii Polski, w całej historii Polski, jak właśnie ten skromnego stosunkowo pochodzenia duchowny. Ale to pochodzenie śląskie wydaje mi się bardzo ważne jako geneza przywiązania Jakuba, przyszłego arcybiskupa Gnieźnieńskiego do sprawy niepodległości, bo pojęcie niepodległości rodzi się i odradza wtedy, kiedy pojawia się poczucie podległości. A Śląsk był dzielnicą w XIII wieku szczególnych przemian, dynamicznego rozwoju, rozdrobnienia także związanego z podziałem dzielnicy najstarszego syna Bolesława Krzywoustego między kolejnych potomków. Coraz liczniejsza to była grupa. Co najważniejsze jednak, owe zmiany, zmiany kulturowe, gospodarcze, cywilizacyjne łączyły się z bardzo szerokim napływem do tych coraz mniejszych księstewek dolnośląskich i górnośląskich. Kolonistów niemieckich, przybywających z krajów niemieckich, Mówiących rozmaitymi zresztą wariantami języka niemieckiego, pamiętajmy, nie było jednego języka niemieckiego, ani nie było jednego standardowego języka polskiego, ale były warianty mowy, która w uszach słowiańskich poddanych książąt piastowskich brzmiała obco. Stąd właśnie owo przezwisko nadane naszym zachodnim sąsiadom przez naszych przodków niemi, Niemcy, prawda? Ci, którzy mówią zupełnie innym, niezrozumiałym dla naszych przodków językiem. Nasuwa się fala Niemczyzny i przynosi poczucie niepewności, zagrożenia. W kościele zaczynamy słyszeć kazania w obcym języku. Księża przychodzą stamtąd, mówią w obcym języku. Mieszczanie w nowo zakładanych miastach mówią w obcym języku. Spychając jakby do defensywy rodzimą ludność, nazwijmy ją umownie czy nieumownie, dosłownie polską. I zaczyna się poczucie właśnie zagrożenia. To nie jest podbój militarny Śląska w tym momencie, jeszcze w XIII wieku. Ale to jest kilkanaście procent ludności już w końcu XIII wieku. No wyobraźmy sobie, że nagle do Polski dzisiaj przybywa kilkanaście procent ludności mówiącej w obcym języku, czującej pewnego rodzaju wyższość kulturową, przewagę ekonomiczną. No niewątpliwie wzbudziłoby to bardzo poważne konflikty i zadrażnienia. Śląsk był takim właśnie obszarem w XIII wieku. I wynosząc zapewne te doświadczenia, Jakub Świnka do Wielkopolski przenosi poczucie, że trzeba bronić się przed tym zalewem Niemczyzny, że sposobem na to jest przywrócenie suwerenności, niepodległości ziem piastowskich, przywrócenie ich jedności, ażeby skupione znów pod jednym berłem wokół jednego księcia, a może nawet króla, mogły wzmocnić się na tyle, aby pokazać, że tożsamością, istotą kulturową, duchową tej wspólnoty politycznej jest jednak raczej polszczyzna niż Niemczyzna. Kiedy weźmiemy do rąk dokumenty, jakie sporządza zaraz na progu swojego pontyfikatu jako arcybiskup nieźnieński, przekonamy się z jaką siłą używa takich właśnie argumentów. Obrona polskości przed Niemczyzną. To nie jest wymysł historiografii nacjonalistycznej z XIX czy początku XX wieku. Jak wspomniałam, Jakub Świnka został arcybiskupem gnieźnieńskim w grudniu 1283 roku. Miał jednak silnego konkurenta Henryka z Bremy, przedstawiciela dynastii saskiej, co właściwie zdecydowało o powierzeniu Śwince arcybiskupstwa. Henryk z Bremy był kandydatem księcia wrocławskiego, mocnego, bardzo utalentowanego Henryka IV, zwanego prawym probusem. Ten młody książę miał zaledwie wtedy dwadzieścia kilka lat, szukając zaspokojenia własnych ambicji, poszerzenia swojego księstwa. Może dalej, w kierunku korony królewskiej jakiejś, Henryk IV zabiega o to, żeby usadowić w gnieźnie swojego kandydata. Przypomnijmy, że wtedy już nie żyje przemysł pierwszy, ojciec przemysła II Wielkopolskiego, Bolesław Pobożny, także umiera. I jakby Wielkopolska znajduje się w stanie, no może nie tyle osierocenia, bo jest właśnie już przemysł drugi, ale młody książę wielkopolski przemysł drugi wydaje się nie dość silny, by przeciwstawić się swojemu rówieśnikowi. To prawda, ale jednak energiczniejszemu, bogatszemu księciu wrocławskiemu. I Henryk IV Probus początkowo występuje jakby w przyjaźni, w sojuszu z przemysłem drugim, ale uległ pokusie, chciał wyrwać od Przemysła II kawałek pogranicznej ziemi wielkopolskiej i przyłączyć do swojego wrocławskiego księstwa. Uwięził Przemysła II podstępem. Przemysł ostatecznie wykupił się z niewoli, ale no niełatwo było odzyskać przez następnych kilka lat zaufanie między księciem wrocławskim a księciem poznańskim. I wtedy właśnie rozstrzyga się kwestia nominacji na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. I wyobraźmy sobie, gdyby został wybrany Henryk z Breny, tak jak chciał Henryk Probus. Gdyby nie było tej kłótni wcześniejszej Henryka Probusa z Przemysłem drugim i wspólnie uzgodnili, że to jednak nominat wettyński Saski zasiądzie na stolicy arcybiskupów gnieźnieńskich, zwolennik orientacji niemieckiej. Przypomnijmy, co się wtedy działo na Śląsku. Na Śląsku dziewięć klasztorów franciszkańskich ogłosiło secesję z polskiej prowincji franciszkańskiej. Bardzo potężna część no, najliczniejszego wtedy na ziemiach polskich zakonu franciszkańskiego deklaruje, że nie chce mieć związku z Polską, optuje za podległością prowincji niemieckiej, saskiej. To był znak bardzo silny, ostrzegawczy dla tych, którzy dostrzegali to zagrożenie konfliktu kulturowego, a w pewnym sensie także politycznego niemiecko-polskiego. I to właśnie jest doświadczenie, które nakłada się na te nominacje, nominacje, w której Henryk z Breny nie może objąć, mimo że już załatwił dla niego w pewnym sensie swoją dyplomacją Henryk IV, książę wrocławski, tron arcybiskupów gnieźnieńskich bo blokuje go przemysł drugi i ostatecznie udaje się przeforsować nowego arcybiskupa Jakuba ze Świnki, który ma zupełnie inne niż franciszkanie dolnośląscy, niż Henryk z Breny, stanowisko w sprawie konfliktu narodowościowego. No właśnie i staje się Jakub Świnka doradcą przemysła, który powoli staje się dość takim dojrzałym władcą. Tak, myślę, że kierunek tych rad, które formuje i których będzie udzielał Jakub Świnka swojemu młodemu podopiecznemu, księciu wielkopolskiemu, od razu wyznacza tekst skargi, jaką nowy arcybiskup gnieźnieński, 17 stycznia 1285 roku pisze do Rzymu. Tereny graniczne Polski okupowane są przez książąt niemieckich, którzy to książęta podlegają cesarstwu, i w ten sposób zajęte przez nich ziemie stają się częścią cesarstwa. Formuje swoje pretensje w ten sposób. Niemieccy bracia zakonu minorytów, czyli franciszkanów, wyrzuciwszy synów polskiej ziemi, nie bez ciężkiego zgorszenia całego ludu naszego, rozdzierając prowincję polską, która przez synów tej ziemi braci ich zakonu sławetnie i godnie była kierowana, Uczynili teraz, że jest nazywana Saksonią. Nowe klasztory w środku Polski przejmują i we wszystkich ich konwentach, które trzymają ledwie jednego albo zupełnie żadnego brata Polaka w nich nie zatrzymują. A więc skarży się wprost do Rzymu Jakub Świnka i prosi Rzym o obronę byśmy, jak pisze, nie musieli opłakiwać wytępienia narodów. Gentis exterminium, bo używa jasno sformułowania Polska, Polacy i groźba wytępienia narodów w polskiej prowincji kościelnej. Jeżeli powiem, że występował przeciwko ówczesnej germanizacji, to będzie dobre słowo, germanizacja? Myślę, że można użyć tego słowa, choć pamiętajmy jeszcze raz, że nie ma jednych Niemiec, nie ma jednego języka niemieckiego, ale napływ Niemczyzny w wersji saksońskiej, moglibyśmy tak od biedy powiedzieć, był bardzo dojmujący, skoro tego rodzaju teksty były formowane w roku 1285, a nie dopiero w czasach kultur kampfu i strajku dzieci wrzesińskich. O arcybiskupie gnieźnieńskim Jakubie Śwince i Przemyśle Drugim mówi profesor Andrzej Nowak. żywa. Z postanowień syno zwołanego przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę w styczniu 1285 roku. Zarządzamy, aby wszyscy kapłani w każdą niedzielę podczas uroczystej mszy świętej po odśpiewaniu kredo, zamiast kazania wyjaśniali ludowi po polsku skład apostolski i modlitwę pańską i pozdrowienie chwalebnej dziewicy i zapowiadali uroczyście, jeśliby zaś znaleźli się jacyś dostatecznie w tym języku biegli, niech tłumaczą Ewangelię, nakłaniając lud do spełnienia dobrych uczynków i unikania grzechów i do uczestniczenia we mszy świętej, a przynajmniej do oglądania ciała Chrystusowego. Postanowienia synodów Łęczycy to największy chyba tytuł do sławy Jakuba Świnki jako obrońcy polskiej suwerenności kulturowej, duchowej. Bez niego ta suwerenność kulturowa Polski mogłaby ulec uszczupleniu, a może nawet zagładzie już w końcu XIII wieku. Jakub Świnka wspólnie z biskupami, no zapewne pod jego wpływem, nakazał, by wszyscy księża w niedzielę w czasie przyświętej świętej po odśpiewaniu Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryja oraz święta w następnym tygodniu zapowiadali. A gdy się znajdą dostatecznie biegli, niech wykładają Ewangelię, zachęcają wiernych do wykonywania dobrych uczynków, unikania grzechów. To wszystko miało być wykładane po polsku. Pamiętajmy, w kościele średniowiecznym, gdzie rzecz jasna dominująca była łacina, wykładano prawdy wiary, ażeby dotarły one do tych, którzy łaciny nie znali, do prostego ludu, w języku także lokalnym. Ale kiedy księża przybywali z Niemiec, kiedy uznawali za lepszą, ważniejszą, bardziej dominującą tożsamość związaną z językiem niemieckim, odczytywali najprostsze modlitwy nie po łacinie, i nie po polsku, ale po niemiecku. I przed tą groźbą właśnie przestrzega, zapobiega jej swoimi postanowieniami synod włęczycy. Co więcej, domaga się arcybiskup Świnka na tym synodzie, ażeby rektorami, czyli kierownikami szkół, katedralnych, klasztornych i innych we wszystkich biskupstwach, byli tylko ci ludzie, którzy posługują się językiem polskim jako własnym i są w stanie objaśniać uczniom autorów w języku polskim. Tej zasługi Jakubowi Śwince nie wolno zapomnieć, bo rzeczywiście arcybiskup Jakub Świnka jest pierwszym obrońcą języka polskiego w szkole. Jeśli śpiewamy w końcu XIX wieku, my chcemy Boga w książce w szkole i śpiewamy po polsku. Jeżeli we wrześniu ponad 600 lat po postanowieniach synodów Łęczycy 616 dokładnie, dzieci strajkują w obronie polskiego języka, to na pewno w Jakubie Świńce w postanowieniach synodu Łęczyckiego znajdują pierwszego patrona. W związku z polskością, z polskim językiem. Co więcej, synod Łęczycki nakazywał, ażeby w każdym kościele katedralnym i kolegiackim przechowywano, przepisywano i śpiewano historię świętego Wojciecha. To był jakby element wychowania historycznego. Że jest taki święty, z którym łączy się godność tej ziemi i król, który wykupił jego ciało, potężny król Bolesław Chrobry, bo o tym ta historia śpiewana świętego Wojciecha opowiada i o znaczeniu misji duchowej zaszczepionej w Królestwie Polskim przez świętego Wojciecha. A więc język i historia razem połączone zostają wprowadzone, by tak rzec do oręża, walki o polską niepodległość duchową przez Jakuba Świnka.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 Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. O źródło, bo źródło wciąż bi. Ja wspomniałam, rozpoczynając audycję, że Jakuba Świnkę nazywa się jednym z najwybitniejszych, a może nawet najwybitniejszym politykiem XIII wieku. Mówimy o synodzie Łęczyckim z 1285 roku. Tymczasem trzy lata później... Umiera książę krakowski Leszek Czarny, no i tutaj robi się kolejka do Krakowa, bo są książęta mazowieccy Konrad II i Bolesław. Jest także Henryk Probus i Łokietek Kujawski, ostatecznie zwycięża Probus. Jeszcze nie nadeszły czasy dla Przemysła II, ale... W jakim stopniu Jakub Świnka uczestniczy w tych wydarzeniach politycznych? Wiemy na pewno, że arcybiskup Świnka próbuje zorganizować koalicję, czy tę kolejkę, jak użyła pani tego określenia, książąt piastowskich do roli jedynego zjednoczyciela najważniejszych ziem piastowskich, tak, ażeby uporządkować drogę do wzmocnienia polskości przez zjednoczenie, przez połączenie pod jednym berłem. Nie bardzo uśmiechała mu się... Ta rola dla Henryka Probusa, którego uważał prawdopodobnie raczej za promotora Niemczyzny. Nie wiemy nic na temat ewentualnego udziału Jakuba Świnki w próbie opanowania tronu w Krakowie przez najbliższych krewnych zmarłego Leszka Czarnego, przypomnę zmarłego bezpotomnie, czyli książąt z tej linii Konrada Mazowieckiego, a więc Bolesława Mazowieckiego i Konrada wtedy, Tak, ale po raz pierwszy pojawia się także w staraniach o Kraków młody Władysław Łokietek. Dziedzic najmniejszego wtedy wśród piastowskich księstw, księstewka Brzesko-Kujawskiego. Przez to, że był przyrodnim bratem zmarłego księcia krakowskiego Leszka Czarnego, również Władysław Łokietek może zacząć starać się o tron w Krakowie. Wspiera wtedy w owej walce o tron krakowski Bolesława Mazowieckiego, znacznie potężniejszego od siebie krewniaka i wtedy też zadaje klęskę wojskom Henryka Probusa, który militarnie stara się opanować Kraków, zajmuje Wawel, ale nie opanowuje miasta, w którym zwyciężają zwolennicy Bolesława Mazowieckiego i Łokietka. Łokietek bije wojska Henryka IV pod Siewierzem, ale ostatecznie Henryk IV jest dużo silniejszy finansowo, a Bolesław Mazowiecki jest słabym księciem, chyba niegotowym odgrywać roli księcia zwierzchniego całej Polski i wycofuje się z tej walki. Łokietek ma zbyt mało sił, żeby o cały Kraków walczyć i wobec tego ostatecznie z tej Rozgrywki o tron krakowski siłą wychodzi zwycięsko w 1289 roku Henryk IV. No właśnie, nie na długo, bo umiera w 1290 roku, czyli po roku. Tak, tego nikt oczywiście nie mógł przewidzieć, ale to co wiadomo było w roku 1289 na pewno, to to, że Henryk IV po opanowaniu tronu krakowskiego władca Wrocławia i Krakowa a więc no, kandydat do roli zjednoczyciela już bardzo wyraźny. I z drugiej strony Przemysł II, który umocnił się bardzo w Wielkopolsce także przez zawarcie układu z samodzielnym księciem Pomorza Gdańskiego, Mściwojem II. Układ zawarty w Kępnie w 1282 roku przewidywał, że po śmierci Mściwoja II będzie właśnie Przemysł dziedziczył Pomorze Gdańskie. I wtedy dochodzi do Porozumienia między Przemysłem II a Henrykiem IV. To toruje drogę przyszłemu zjednoczeniu. Obaj nie mają męskiego dziedzica. I wobec tego rodzi się idea porozumienia między nimi o przeżycie. Jeśli któryś z nich umrze bezpotomnie, to może ten drugi obejmie tron. Historycy spekulują od końca XIX wieku, kiedy to porozumienie się zrodziło, czy jeszcze przed śmiercią Leszka Czarnego w 1287 roku, czy później dojrzewało. Wiemy na pewno, że architektem ostatecznego porozumienia między książętami stał się nie kto inny jak Jakub Świnka. On bowiem nieoczekiwanie stawia się przy łożu śmierci otrutego w czerwcu 1290 roku we Wrocławiu księcia Henryka IV. Dlaczego został otruty? Na ten temat trwają spekulacje, począwszy od opowieści z czasów samego Henryka IV, które mówią o oszuście słudze Henryka IV, który miał w imieniu swojego księcia starać się o koronę królewską właśnie dla Henryka IV w Rzymie z poręki papieskiej, ale sprzeniewierzył pieniądze, sfałszował pieniądze i chcąc w jakiś sposób uciec przed odpowiedzialnością za swoje przestępstwo popełnił jeszcze większe Poprzez swojego brata, medyka, otruć miał samego księcia wrocławskiego Henryka IV. Oczywiście rozbudowane są rozmaite interpretacje, czy to margrabiowie brandenburscy, czy książe czeski Wacław II. A może przemysł II, który miał po śmierci probusa Henryka IV objąć rządy we Wrocławiu i w Krakowie? No, najbrutalniej podsumował to znakomity historyk tej epoki, profesor Tomasz Jurek z Poznania, który powiedział, że gdyby nie święta i czcigodna postać Jakuba Świnki, to on byłby tutaj najbardziej podejrzaną osobą, no bo jest natychmiast przy łóżku umierającego Henryka IV we Wrocławiu i testament, który wtedy sporządza Henryk IV doskonale realizuje koncepcję polityczną Jakuba Świnki. Choć jeszcze raz to powtórzmy, nikt poważnie pod jego adresem zarzutu otrucia Henryka IV nie stawia. I no że... właśnie, efekt jest taki, że przemysł drugi zajmuje Kraków, ale go szybko traci i to jest też bardzo dziwne na rzecz króla czeskiego. Przemysł urasta do roli naturalnego zjednoczyciela Wielkopolski i Małopolski, a w dodatku ma już obiecane Pomorze Gdańskie, a więc od Gdańska przez Poznań i Gniezno do Krakowa miałaby sięgać władza nowego księcia krakowskiego po śmierci Henryka IV. Plany Jakuba Świnki wydawały się bliskie realizacji, ale w te plany wmieszał się dużo potężniejszy od książąt Piastowski kandydat dochodzący do lat sprawnych, Młody książę czeski Wacław II, syn wielkiego króla Przemysła Otokara, który poległ w walce z Habsburgami w 1278 roku. Teraz chciał podjąć dziedzictwo swojego wielkiego ojca. Miał do dyspozycji ogromne bogactwa księstwa czeskiego. Wielkie wpływy polityczne, które przy pomocy tych bogactw umiał budować w Europie Środkowej jego ojciec i teraz nawiązywał do tego Wacław. W dodatku prawa, w cudzysłowie właściwie prawa, bo trudno mówić tutaj o jakimś legalnym znaczeniu tego zapisu, prawa do Krakowa przekazała Wacławowi drugiemu wdowa po Leszku Czarnym, która była szwagierką Wacława II, czyli siostrą jego żony no Oczywiście tego rodzaju kombinacja nie miała żadnej realnej mocy prawnej, ale Wacław Czeski chętnie skorzystał z tego, w cudzysłowie, nadania Krakowa przez własną jego szwagierkę. Szukając tego rodzaju pozorów dyplomatycznych czy pozorów prawnych, Wacław II chciał użyć siły i użył jej. Był bez porównania silniejszy i militarnie, i finansowo od przemysła II i przemysł II zdając sobie z tego sprawę Wycofuje się z Krakowa. Zabrał przezornie ze sobą do Poznania insygnia królewskie Bolesława Szczodrego, Bolesława Śmiałego, te którymi kiedyś właśnie Bolesław Śmiały Szczodry koronował się w Gnieźnie w roku 1076. Czyli przemysł II nadziei na tron nie stracił. O nie, już na tyle arcybiskup Świnka rozbudził tę nadzieję w księciu wielkopolskim, że ten postanowił zabezpieczyć się przed innymi kontrkandydatami i prawdziwe regalia polskie zabrać ze sobą do Wielkopolski. A Jakub Świnka dyplomatycznie, czy pod wpływem siły Wacława Czeskiego II sprzymierzył się z nim? Dlaczego to zrobił? Czy musiał, czy to był tylko wybieg? Jakub Świnka nie sprzymierzył się, ale... Jednak koronował go na króla widząc, Polski. tak. Widząc najpierw w roku 1290, że nie da się go zatrzymać siłą. Przemysł II się wycofuje do Wielkopolski, ale o tron w Krakowie śmiało staje maleńki, maleńki siłami. Książę Kujawski oczywiście nie ma szans w starciu z potęgą militarno-finansową Wacława II i zmuszony zostaje do poddania się Wacławowi. Wtedy Jakub Świnka widzi, że no, przewaga Wacława jest rzeczywiście bardzo duża, a też panowie małopolscy w Krakowie zastrzegają sobie w umowie z nowym swoim zwierzchnikiem, czyli z Wacławem II, warunki bardzo ważne. Znów z punktu widzenia suwerenności polskiej okazuje się, że nie tylko nie wyłącznie arcybiskup Świnka, nie tylko ośrodek wielkopolski skupiony wokół przemysła, ale także w Małopolsce wykształciła się już myśl o tym, że Polska musi być rządzona przez swoich ludzi, a nie przez przysłanych z obcego państwa i Wacław II może dopiero wtedy ustabilizować swoje rządy w Krakowie, kiedy wystawia na pograniczu morawsko-czeskim w Litomyślu 1 września 1291 roku niezwykle ważny przywilej, przywilej dla Polski, w którym potwierdza wszystkie dawne wolności, prawa, zwyczaje polskie, a także zobowiązał się zasięgać Rady Biskupa Krakowskiego i starszych baronów polskich, jak ich nazywano wtedy, czyli możnych polskich, w sprawie obsady dostojec i urzędów właśnie na tej ziemi krakowskiej, którą przejmował. A dochody skarbowe z księstw polskich miały być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby tych księstw, a nie przekazywane do Czech. Czyli wszystko, co dotyczy Polski, miało się rozstrzygać w oparciu o udział polskich doradców, polskich zarządców. Arcybiskup Świnka nie tylko myśli o tym, ażeby zawarować prawa suwerenności Polski, ale chce, ażeby jej Ośrodkiem duchowym stała się jego stolica Gniezno, a więc Wielkopolska, dlatego patrzy z daleka na te poczynania Wacława w Krakowie i próbuje mimo wszystko, nawet w tych warunkach, kiedy Wacław umacnia się na tronie krakowskim, stworzyć alternatywny ośrodek zjednoczenia przy Przemyśle drugim. W momencie, kiedy umiera książę gdańskim Mściwój, rzeczywiście przemysł jednoczy Pomorze Gdańskie i Wielkopolskę. W dodatku zawiera porozumienie z Władysławem Łokietkiem. Podejmuje także współpracę z Henrykiem III Głogowskim, tym, któremu zmarły Henryk Probus przekazał swoje prawa do Wrocławia. Wspólnie próbują działać, ażeby stworzyć przeciwwagę dla tego czeskiego ośrodka Zjednoczenia Polski. Ale żadnej I... wyprawy, żadnej akcji wspólnej nie podejmują. Byłoby to porywanie się z motyką na słońce. Władysław Łokietek nie raz takie wyprawy podejmował, ale najwidoczniej właśnie kierujący najprawdopodobniej całą tą strukturą politycznej alternatywy wobec panowania czeskiego na tronie krakowskim, arcybiskup Jakub Świnka dostrzegał nieracjonalność próby militarnego pokonania wtedy Wacława. Wobec tego myśli o czymś innym arcybiskup Gnieźnieński, o koronie królewskiej dla przemysła. W ten sposób podnieść prestiż Polski i wskazać, że prawdziwą jej stolicą nie jest Kraków przyczepiony do Pragi teraz, ale jest Wielkopolska, jest gniezno z Poznaniem, podniesione znów do blasku królewskiej potęgi. Korzystając ze swoich wspaniałych koneksji w Rzymie i z życzliwego nastawienia nowego papieża Bonifacego VIII, zaledwie w ciągu kilku miesięcy po wyniesieniu na tron papieski Bonifacego VIII, w 1295 roku, 26 czerwca potrafił Jakub Świnka zdobyć papieską koronę, to znaczy z Rzymu koronę dla Przemysła II i uroczyście koronować go na króla Polski. Polska miała po 219 latach króla. Zwróćmy uwagę, że Wacław II, czeski, nie jest królem, nie jest królem nawet Czech. Jest księciem czeskim, bo Czechy nie mają swojego arcybiskupstwa. Tu jeszcze raz pojawia się Gigantyczne znaczenie tego faktu, który zawdzięczamy Bolesławowi Chrobremu. Stworzenie osobnej, pełnej organizacji kościelnej z arcybiskupstwem w Gnieźnie, które pozwalało na koronację królewską. Czechy dopiero w XIV wieku zdobędą arcybiskupstwo dla Pragi. A więc paradoksalnie pod względem prestiżu to przemysł drugi staje się nagle ważniejszy od Wacława Czeskiego. W jego pieczęci jest korona nad orłem i to też po wielu, wielu wiekach. Tak, ta pieczęć rzeczywiście ma ogromne znaczenie symboliczne. Jest w dwóch wariantach podkreślone to, że przemysł jest teraz z Bożej łaski królem Polaków, jak jest na jednym odcisku pieczętnym i księciem Pomorza, a na dwóch pozostałych jest królem Polski i księciem Pomorza. W każdym razie to pojęcie król Polski, co może znaczyć wielkopolskie i Polskę w całości, jest jednoznacznie tutaj uwypuklone. I jest coś jeszcze. Jest ten wspaniały herb orła, zwycięskiego orła. Wraz z tekstem w otoku pieczętnym głoszącym sam Bóg przywrócił zwycięskie znaki Polakom. i Ipsedeus, Viktricia Signa, Polonis. To piękne hasło o orle jako zwycięskim znaku Polaków przywróconym dzięki tej koronacji znowu nawiązuje jak Pamiętamy może do słów, które zapisał mistrz Vincenty zwany kadłubkiem, przypisując je czasom Kazimierza Sprawiedliwego i walkom nad Bugiem, wtedy toczonym, zwycięskim walkom. Wtedy ten orzeł właśnie miał się pojawić w naszej historii jako zwycięski znak polskości triumfującej. I teraz ta polskość miała zatriumfować przez blask korony królewskiej przywrócony przez Jakuba Świnkę, korony nałożonej na skronie Przemysła II. I to mógłby być happy end, ale panie profesorze, wydaje mi się, że los nie sprzyjał Jakubowi Śwince, bo po ośmiu miesiącach zostaje zamordowany przemysł drugi. Można by rzec, że droga do polskiej korony usłana jest trupami, no bo probóz teraz przemysł. Jest dość jednoznacznie przedstawiona w źródłach sprawa odpowiedzialności za mord dokonany w środę popielcową 8 lutego 1296 roku, a więc dokładnie 33 tygodnie po koronacji królewskiej Przemysła II, zamordowali go zbóje nasłani przez margrabiów brandenburskich. Margraby Brandenburscy już od kilkudziesięcioleci rywalizowali z książętami wielkopolskimi o sporne pograniczne terytoria, zwłaszcza na odcinku, w którym Wielkopolska styka się z Brandenburgią i Pomorzem jednocześnie. I szczególnie zaniepokoiło Margraby Brandenburskich połączenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską. To psuło ich plany ekspansji nad Bałtykiem. I być może cel dokonanego zamachu w Był być może taki, aby nie zabić, tylko porwać Przemysła drugiego i zmusić go do wyrzeczenia się Gdańska i do wyrzeczenia się jakiejś części ziem wielkopolskich. Sprawy potoczyły się inaczej. Porwany książę był ranny, być może w obawie przed pogonią, która została wysłana za porywaczami, po prostu porywacze dobili. Swojego zakładnika Polska straciła znów blask królewskiej korony. Nie maczał w tym palców Wacław II Czeski, który też miałby interes, by usunąć się swojego rywala? Wacław II Czeski oczywiście miał interes, by pozbyć się rywala w walce o wpływy na ziemiach piastowskich ale raczej mało kto wysuwa pod jego adresem to oskarżenie, bo dość jasno jest opisana źródłowo kwestia zaangażowania margrabiów brandenburskich w te akcje. Nawet znamy dokładnie personalia mordercy króla. Był nim Jakub Kaszuba, mieszczanin Rajca Szczecina, Jakub de Guntersberg. Natomiast rzeczywiście Wacław II miał skorzystać z tego w ten sposób, że nie miał już poważnego rywala, silnego rywala w walce o zamianę swojego tronu w Krakowie z tronu tylko książęcego na królewski. W 1297 roku koronuje się najpierw na króla czeskiego, a w 1300 koronuje się na króla polski i koronować go będzie Jakub Świnka. Bardzo zresztą zdaje się dosadnie dając wtedy znać o swoich antyniemieckich nastawieniach, bo źle się wypowiadał na temat kazania wygłaszanego w języku niemieckim w czasie tej koronacji. Bardzo, bardzo naprawdę w dosadnych słowach. Ale uznał tę koronację, bo wiedział, że Wacław koronował się na króla Polski. Korona polska znów świeciła jasno. Z Krakowa, co prawda, nie z Gniezna i nie na skroniach Piasta, tylko Przemyślidy, ale to była korona polska. Królestwo Polskie znów było nie tylko symbolem, ale faktem. Jakub Świnka oczywiście nie zamierzał na tym poprzestać. Chciał, ażeby ta korona znów spoczęła na skroniach piasta. Stąd naturalnym i jedynym kandydatem dla Jakuba Świnki stał się Łokietek Kujawski i w nim pokładał nadzieję, choć nie doczekał tego momentu koronacji w 1320 roku, bo Jakub Świnka zmarł w 1314, czyli sześć lat przed tym faktem, ale wspierał Łokietka jak tylko mógł. Myślę, że kiedy odchodził z tego świata po długim 31-letnim pontyfikacie arcybiskupim w Gnieźnie, Jakub Świnka mógł już przeczuwać, że jest blisko realizacji swojego marzenia, czyli powrotu jedności Polski i korony królewskiej na skroniach polskiego władcy, bo w 1314 roku łokietek panował już nie tylko nad Księstwem Kujawskim, ale odzyskał panowanie w Krakowie. I właśnie wracał do panowania w Wielkopolsce. I ten władca jednoznacznie zmierzał już wtedy do korony królewskiej. Następcy arcybiskupa Jakuba Świnki, doskonale przez niego przygotowani duchowo i politycznie, mieli to dzieło doprowadzić do końca sześć lat później. Historia Żywa Następne spotkanie poświęcimy najdzielniejszemu rycerzowi niepodległości. Opowiemy o Władysławie Łokietku i jego czasach. Serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Dorota Truszczak do usłyszenia za tydzień po godzinie 14.